Chwała Bogu. Bóg jest dobry, amen. Chciałbym nawiązać do, do piątku, w piątek, wieczór chwały. Jestem dalej pod ogromnym wrażeniem tego wieczoru. Jestem wdzięczny Bogu za ten wieczór. I myślę, że to, co się dzisiaj będzie jeszcze działo w kazaniu, a później po tym kazaniu, a później w naszych domach i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to będzie taka duchowa uczta dla naszego życia. I wiecie, dzisiaj... Może niektórych zdziwię, ale nie będę mówił o Kościele, chociaż też. Nie będę mówił o wielkich zmianach, chociaż o wielkiej zmianie powiem. Ale zacznę trochę ciężko. Religia, kochani, sprawia, że wszystko kręci się wokół człowieka. Albo jestem taki grzeszny, taki biedny i muszę się cały czas zmieniać, uświęcać. Albo jestem już taki, wiecie... Taki święty i lepszy od tych, co, co się nie uświęcają. I mam prawo wytykać ich, ich błędy, ich grzechy, wyciągać, wiecie, to dźbło z ich oka, samemu mając belkę. Co sprawia, że wciąż skupiamy się na sobie. Jest tylko o mnie, dla mnie, ze względu na mnie. Ale łaska, łaska sprawia, że wszystko kręci się wokół Jezusa. Bo w Nim jest, wiecie, wszystko, Dzisiaj jechałem z Karpacza z samego rana z siostrą Kingą i wiecie, i doszliśmy do jednego wniosku, że w Chrystusie jest wszystko. W Chrystusie jest moje usprawiedliwienie, jest moja wolność, w Chrystusie jest moje życie, w Nim jest moje zbawienie. I kiedy Chrystus jest w centrum, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. I piątek to był wieczór z Chrystusem. Aleluja. Amen. Kochani, tak jak wszyscy z nas tu kiedyś pewnego dnia się urodziliśmy, tak pewnego dnia też stąd odejdziemy, ale też pewne sytuacje i wydarzenia będą się działy w naszym życiu. I tak pewnego dnia mężczyzna przebywający daleko od domu odbiera telefon od swojej żony. Kochanie, nasza córka została potrącona przez pijanego kierowcę. Wiecie, ten człowiek popędził ile sił, wsiadł w samochód, aby dotrzeć jak najszybciej do szpitala. Ale kiedy dotarł do tego szpitala, jego żona stanęła przed nim i powiedziała, kochanie, ona tego nie przeżyła. Dokładnie sześć miesięcy później w ich domu wybuchł pożar i strawił większą część budynku. Wiecie, mimo wszystko ich świadectwo brzmiało tak. Bez względu na to, co nas spotkało, coraz bardziej zbliżaliśmy się do Boga. Pewnego dnia w zwykłej, w zwykłej, tak można tak powiedzieć, dobrze zapowiadającej się rodzinie, mąż stwierdził, że już nie kocha swojej żony, po czym odszedł zamieszkać z inną kobietą. Wiecie, ta żona jak mogła, tak starała się, aby niczego im w domu nie brakło tej całej trójce, ale przy tym bardzo dużo się modliła. I były takie dni, wiecie, że cała trójka nie miała co włożyć do gara. Nie mieli co wsadzić do ust. Ale na końcu ta kobieta stwierdza tak. Nie potrafiłabym przez to przejść, gdybym nie była w stanie powierzyć się Bogu. Pewnego dnia do pewnej kobiety zadzwonił telefon i jej lekarz poprosił o rozmowę w jego gabinecie. Okazało się, że wynik badania tomografem nie wyszedł najlepiej. Diagnoza, guz mózgu u młodej, młodej dziewczyny. Co ma robić? Jak najszybsza operacja. Po operacji... Ta kobieta powiedziała tak. Oddanie się Bogu i Jego łasce jest najbezpieczniejszą rzeczą na świecie, ponieważ ono nigdy nas nie zawiedzie. Aleluja." I zdarza się tak, że tutaj w niedzielę wychodzą ludzie i mówią, dzięki Bożej łasce jestem tutaj na tym świecie, żyję. Ile razy słyszeliśmy o takich historiach. Moglibyśmy ich przytoczyć dużo, dużo więcej, ale wybrałem te ze względu, na to, że mają coś ze sobą wspólnego. Osoby przechodzące przez te życiowe dramaty nie były w nich same, miały obok siebie Boga. To, co łączy te historie i pewnie setki innych, to taka prosta wiara i zaufanie, że Bóg jest razem z nimi i że On ma moc podtrzymać ich życie w chwili takiego kryzysu. A powiedz, jak jest z tobą? Czy ty masz się na kim oprzeć w momencie, w chwili, kiedy przychodzi kryzys do twojego życia? Pewnego dnia możesz wrócić do domu, który sprawił pożar. Pewnego dnia możesz wyjść od lekarza z wyrokiem śmierci zapisanym przez tomograf. Pewnego dnia możesz otrzymać wiadomość o, o tym, że twoje dziecko walczy o życie. Pewnego dnia możesz stracić wszystko, co masz. Nawet to niewiele, które posiadasz. Pewnego dnia możesz poczuć silny ból w klatce piersiowej, a następnie upaść na ziemię. I twój zegar zacznie odliczać sekundy. Powiedz, co tego dnia zrobisz. Czy tego dnia oprócz strachu, czy tego dnia oprócz paniki, i jakiegoś bólu, będziesz się miał do kogo zwrócić? Czy tego dnia będziesz się miał na kim oprzeć? Czy tego dnia Bóg będzie dla ciebie na tyle realny, żebyś mógł Mu zaufać i powierzyć Mu wszystko, kiedy nie wiesz, jak, jak dalej twoje życie się potoczy? Czy tego dnia będziesz miał wiarę w swoim sercu? I chcę być szczery wobec was. I chcę wam powiedzieć, że ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, jakby wyglądała moja wiara w takim momencie. Ja wiem, jakby ona, jakbym chciał, żeby ona wyglądała. Ale ja nie wiem, jakby ona wyglądała. Mam chwilę załamania, przechodzę kryzysy, mam strach. Jestem takim samym śmiertelnikiem. Dopada mnie panika, brak wiary. I nieraz... Powiem wam, że chcemy się wyć, ale tego dnia chciałbym być z Jezusem. Tego dnia chciałbym być z Jezusem. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział. Przeczytamy pewną historię, która wydarzyła się pewnego dnia. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, wersety od 22 do 26. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do Łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich...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 Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich, któż jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? I dopłynęli do krainy generzyńczyków, która leży naprzeciw Galilei. Kiedy patrzę na tą historię, to, wiecie, wydaje mi się, jestem pewny, że to jest historia o życiu. To jest historia o realnych zagrożeniach, jak jest to historia o potrzebie bycia z Chrystusem każdego dnia. To, co najbardziej przykuwa moją uwagę, to ta burza, i w jaki sposób Chrystus tą burzę ucisza. I do tego pewnie. Jeszcze się odniesiemy, ale chciałbym zwrócić na uwagę na takie trzy elementy, z których składa się podróż: początek, kontynuacja, koniec. I tak początek widzimy tutaj w 22 wersecie, gdzie czytamy. I odbili od brzegu. Następnie kontynuacja, ja ten etap nazwałem w drodze. I czytamy w 23 wersecie, a gdy płynęli. I koniec w 26 wersecie, i dopłynęli. I życie przypomina troszkę taką podróż. Amen? O tej historii możemy powiedzieć, że to jest udana podróż. Że to jest szczęśliwa podróż. Ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie zagrożenia tam czyhały. Niestety w życiu nie każda podróż kończy się w ten sam sposób. Czasami czytamy, że odbili od brzegu, że płynęli, ale koniec często jest taki i poszli na dno. Kilkanaście lat temu potężne uderzenie fali morskiej o burtę promu Jan Heweliusz sprawiło, że w niecałą godzinę po promie na morzu nie było ani śladu. 55 z 64 osób na pokładzie nie dopłynęło na drugi brzeg. I życie przypomina czasami taką podróż z jednego brzegu na drugi brzeg i, tak, i tą naszą łodzią jest wszystko to, co, w czym czujemy się bezpiecznie. W czym czujemy się tak dobrze, tak fajnie. Może to być nasza rodzina, to mogą być nasi przyjaciele, to może być jakaś dobra sytuacja finansowa, czy dobra pozycja społeczna, kościół. Ale kiedy ta nasza łódź zaczyna tonąć, to my najczęściej toniemy razem z nią. Między dwoma brzegami bywa bardzo różnie. Raz bywa słonecznie, raz są czarne chmury i rozwija się wichura i potężnie trzęsie naszą łajbą. Raz jest tak spokojnie, a innym razem jest bardzo niebezpiecznie. Niekiedy jest pięknie, żeby się zostać chciało po prostu na środku takiego jeziorka, a niekiedy jest tak źle, że życie nie chce. I nie wiem jak wy, ale ja mam czasami wrażenie, jakby kogoś w tej łodzi nam brakowało. Mam rację? Pewnego dnia Jezus powołał uczniów do wspólnej przeprawy przez jeziora. I wiecie, początkiem każdej naszej podróży, podróży z Chrystusem jest zawsze nasze tak na Jego powołanie. Nie byłoby i dobili do brzegu, gdyby nie było tak na przeprawimy się? I to jest początek podróży, to jest początek przygody z Chrystusem. Moje i twoje tak. Moje i twoje tak. I ja tutaj nie mówię tylko i wyłącznie, wiecie, o nawróceniu. Ja tylko nie mówię o nowonarodzeniu. Chrystus zaprasza cię do wspólnej podróży każdego dnia. Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy jesteś jeszcze szukający, czy może jesteś jeszcze daleko od Boga. Życie jest taką... Przeprawą przez burzliwe wody, przez ciemne doliny. To przeprawa przez strach, przez rozczarowanie, przez jakieś osobiste dramaty, przez bezradność. To przeprawa przez łzy, choroby, uzależnienia. I nierzadko jest to częste, nierzadko jest to ocieranie się o śmierć. W tym tygodniu przez trzy dni miałem okazję razem ze swoją żoną usługiwać wraz z małżeństwem Prince, Eltio i Louis. Pamiętacie, byli tutaj w poniedziałek. Wiecie, w takiej prywatnej rozmowie Eltio mówi... A ja nie powinienem żyć już pięć razy. Pięć razy ocierałem się o śmierć. Opowiada o tym, jak był w Nigerii i, i zachorował na malarię i nie wpuścili go do samolotu, był skazany na to, że umrze. Ale jego świadectwo brzmi tak. Ale Bóg był ze mną, i jestem, żyje i jeszcze żyć będę. Wiecie, co jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim? Że to Bóg chce być razem z nami. Bóg chce być razem ze mną i razem z tobą w tej podróży. I powiem wam, musi mi wyjątk wyjątkowo na samym sobie nie zależeć, żeby próbować przeprawiać się przez to pokręcone życie bez Boga. Muszę być naprawdę wyjątkowym ignorantem, żeby odrzucić to, co Bóg oferuje. Uczniowie woleli być na z Chrystusem na pełnym morzu, niż na lądzie bez Niego. Ale jest coś jeszcze. Odbicie od brzegu zawsze niesie z sobą pewne ryzyko. Jeśli Jezus cię powołuje do wspólnej podróży, a ty wciąż wolisz stać na brzegu i patrzeć, jak inni się oddalają z Chrystusem i może życzysz nam wszystkiego dobrego, to prawdopodobnie się boisz. To nie chcesz zaryzykować. Może boisz się, co inni powiedzą, albo może boisz się krytyki, oceny, może boisz się tego, że inni będą się z ciebie śmiać, może boisz się wyrzeczeń, kosztów, Wiecie, to nie jest proste. My się boimy tego, co jest dla nas nieznane. Pamiętam niedaleko dwa lata temu, w czerwcu, a jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej, kiedy byłem w ośrodku, pewien, przyjechał pewien człowiek i zaczął prorokować nad moim życiem. I mówi: hmm, Pan do mnie powiedział, i mówi do mnie, żebym ci to przekazał, że masz robić swoje, a on będzie uzupełniał Twoje braki, ale ty się masz uczyć. Wiecie, ja od razu tak duchowo do tego doszedłem, uczyć się. Ja się będę, panie, od ciebie uczył każdego dnia. Każdego dnia się, panie, będę uczył. I niedaleko później, dwa tygodnie później, pod, podeszła do mnie pewna siostra, dała mi taką wizytówkę, ja mówi: Masz. I tam masz iść. A to była wizytówka Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. I wiecie, co ja wtedy zrobiłem? Stwierdziłem: tak, to jest. To pan Bóg naprawdę mi to posłał. Ja, ja to wziąłem na poważnie i tak. Pan Bóg, ty masz działać, Bóg będzie uzupełniał twoje braki, ale się masz uczyć, więc to jest to. Złożyłem papiery w czerwcu, do października było jeszcze troszeczkę czasu. I wiecie, odkąd złożyłem te papiery, to słyszałem w swojej głowie tak. Ty się do tego nie nadajesz. Ty jesteś za słaby, w ogóle to jest za daleko. Wiecie, jeszcze podchodzili ludzie i mówili, Marcin, idź do Wrocławia, tam jest bliżej. Gdzie tam do Warszawy będziesz jeździł? Do Wrocławia idź. Wiecie, ja się naprawdę autentycznie bałem. I kiedy przyszedł październik, to ja zamiast do szkoły to w niedzielę na naburzeństwo. Niby dobrze. Pod koniec października dzwoni do, nie, do, do mnie Ania Kułakowska i mówi, że rozpoczynają pierwszy rok profilaktyki i terapii osób uzależnionych, nie zgadniecie gdzie, na WSTS w Warszawie. I mówi, ja nie widzę tego kierunku, żeby ciebie tam nie było. <grym> Pojechałem wtedy w lutym. Następnego roku razem z Tadeuszem, z Anią, z Moniką pojechaliśmy na konferencję, która otwierała ten kierunek. Zobaczyłem, że tam są normalni ludzie, nie tacy, wiecie, ze skrzydełkami, ale tacy jak ja, że potrafią się normalnie zachowywać, zaśmiać, być poważnym. Wiecie, i poszedłem na, do tej szkoły, skończyłem tą szkołę, co miesiąc jeździłem wytrwale do Warszawy. I, wiecie, i, I kiedy skończyłem tą szkołę, to ja wiedziałem, że to nie jest koniec dla mnie szkoły bo dalej miałem w pamięci tą wizytówkę, którą ona mi dała. I to było tylko takie przygotowanie. Bóg mi pokazał, że jesteś w stanie to zrobić. Zobacz, cały rok ci się udawało. Pogodziłeś wszystko, pracę, finanse. I w tym roku złożyłem papiery i myślę, że pojadę pierwszego października już na rozpoczęcie. Chwała Bogu. Ja też pracuję z pewnym człowiekiem, któremu głoszę Ewangelię już od dwóch lat. Czytamy nawet razem Pismo Święte i w zasadzie czekam każdego dnia, aż on się nawróci. Ale nie zgadniecie, nie nawraca się. Ale przychodzi do mnie rok temu dokładnie i powiedział do mnie tak. Wiesz co, Marcin, miałem sen. I prawdopodobnie był to sen od, od Boga. A wiecie, a ja już wtedy byłem ze dwa lata nawrócony, to mówię, bracie, siadaj, do Pana należy wykład. I myślałem, że jak ja mu ten sen wyłożę, jak zobaczy u mnie, we mnie proroka, to on się nawróci i wszystko pójdzie, wiecie, później już. Ale on mi mówi, że... Ja nie musiałem mu nic wykładać, on mówi, ten sen, mówi, śniło mi się śniło mi się kościół, a w tym kościele była dziewczynka, ja stałem przed wejściem, wejście było z boku i ta dziewczynka tak jakby cały czas patrzyła na wprost, w ołtarz, i ona się spojrzała na niego i powiedziała dwa słowa, on jest prawdziwy. I opowiada dalej, mówi, on podchodzi znowu do tego wejścia, ale przy, w tym kościele już nie jest tylko jedna mała dziewczynka, ale jest cały Kościół pełen ludzi. Wszyscy są tam rozradowani, chwalą Boga, ale wiecie co? On dalej stoi na zewnątrz. Bał się wejść do tego, do czego powołał go Chrystus. Wiecie, co jest napisane w Biblii? Że bojaźliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Że bojaźliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dalej czytamy, a gdy płynęli. I wiecie, ja ten etap nazwałem w drodze. Kiedy zaczynamy już płynąć, jesteśmy w drodze. I w drodze lubią się wydarzać różne rzeczy. Czasami dobre, a czasami złe. Czasami w tej drodze czekają na nas niespodzianki, może przyjemne, ale czasami też może niespodzianki mniej przyjemne. Ale chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy w drodze. I do końca zmierzamy. Jedni są w drodze do kariery, Inni są w drodze do upadku, jedni są w drodze do osiągnięcia sukcesu, inni są w drodze do osiągnięcia dna. Jedni do zwycięstwa, inni w drodze do porażki, jedni są w drodze do ślubu, jeszcze inni do rozwodu. Jedni są w drodze na ten świat, a inni są w drodze na cmentarz. Musimy być świadomi, kochani, że tak naprawdę ta nasza droga dzieli się na dwa kierunki. I chcę wam powiedzieć, wszyscy jak dziś tutaj siedzimy, każdy z nas jest w drodze. Każdy z nas jest w drodze. Nie ma innej trzeciej możliwości. Bo albo każdy z nas jest w drodze do nieba, albo każdy z nas jest w drodze do piekła. Nie ma trzeciej możliwości. Dzisiaj są tu ludzie, którzy zmierzają do piekła i są tu ludzie, którzy zmierzają do nieba i gdzie ostatecznie dopłyniesz, zależy od tego, z kim płyniesz. Wszystko będzie miało swój koniec albo w Chrystusie, albo w piekle. Ale póki żyjesz, możesz jeszcze odpowiedzieć na powołanie Chrystusa. On cię powołuje do wspólnej podróży. On chce się z tobą przeprawić. I jeśli jesteś w drodze do piekła, to przesiądź się do łodzi, która płynie do nieba. Życie jest jak woda, często wzburzone, niespokojne, nieprzewidywalne. Nigdy tak naprawdę nie możemy być pewni tego, co się wydarzy. Jesteście pewni tego, co się wydarzy w waszym życiu dalej? Ja też nie. Ale jest coś natomiast, co naprawdę możemy, czego możemy być pewni. I co Bóg wyraził przez swojego proroka Izajasza. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą. Ja będę z tobą. Oto zapewnienie Boga. On nie mówi, że to będzie zawsze spokojna woda. Bóg nie mówi, że zawsze rozstąpi wodę przed nami. Ale gdy będziesz przechodził, kiedy zamoczysz swoje stopy w wodzie, to ja będę z tobą. Bez względu na to, jaką będzie miała woda ta temperaturę, bez względu na to, jak bardzo będzie się burzyć, ale ja będę z tobą. I z tego zapewnienia Bóg się nigdy nie wycofa, bo On jest wierny swojemu słowu. Dla Niego tak to tak, a nie to nie. I Bóg obiecuje swoją obecność wtedy, kiedy będziesz przechodził przez burzliwe wody, wtedy, kiedy może będą cię przykrywały ogromne fale problemów. On będzie razem z tobą. On będzie razem z tobą. Wiecie, ja to oglądam często. Że kiedy na początku decydujemy się na wspólną podróż z Jezusem, to jest tak fajnie, to jest tak spokojnie, może nawet wszystko zaczyna się dobrze układać. I kiedy wydaje się, że już zawsze tak będzie, że codziennie będzie już tylko lepiej, to nagle zrywa się wichura, nadciągają ciemne chmury i kłęby problemów i nagle nie jest już tak fajnie. Znacie to? Myślimy, że nie jesteśmy w stanie już sobie poradzić. I wiecie, i tak było w przypadku uczniów i w przypadku tej historii. Czytamy, że zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale i zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Zobaczcie, może na początku, nie wiem, jakąś super pracę dostaniesz, może nagle zobaczysz, że twoje dziecko zaczyna się lepiej uczyć, że być może nie ciągnie was do jakichś używek, do jakichś porządliwości innych, ale później zaczynają się zbierać czarne chmury wokół twojego życia, nagle już przestaje być fajnie, nagle prze Przyjemny i bezpieczny rejs zamienia się w koszmar i walkę o życie. I można by sobie zadać takie pytanie. Wiecie, które często prawdopodobnie słyszeliście, jeżeli chodzicie razem z Chrystusem? Gdzie jest Bóg? Przecież miało być tak dobrze, w końcu to On nas w to wrobił, w tą całą podróż. Myśmy tak naprawdę to nie chcieli, ale jak już, jak już Pan tak nacierał, jak już tak gdzieś Jego słowo głęboko słyszałem, no to poszedłem, ale to był Jego pomysł. Przecież miało być tak dobrze, zresztą na brzegu mówili mi, że będę piękny, bogaty, zdrowy. Nie będzie żadnej burzy już w moim życiu. Gdzie teraz jest Bóg? Gdzie jest Jezus, który miał się o wszystko zatroszczyć? I w tej historii czytamy, że On zasnął. I wiecie, zawsze, kiedy czytam tą historię, to sobie myślę, czy to jest jakiś żart? Jak można spać w taką burzę? Wyobraźmy to sobie. Przecież czytamy, że fale ich zelewały. Że to była potężna burza a Jezus śpi. Wiecie, i ten moment przez biblistów jest w ogóle różnie interpretowany. Niektórzy mówią, Pan Jezus tutaj takie swoje człowieczeństwo wykazał, a ja w całej Biblii widzę człowieczeństwo Jezusa. Mówią, no był zmęczony. Zapewne był zmęczony, ale ja myślę, że za tym snem coś się kryło. Ja po prostu tak patrząc, przyglądając się głębiej tej historii, ja tak pomyślałem sobie, że, że Jezus po prostu się wycofał. Na ten jeden moment Jezus się wycofał, zostawiając uczniów sam na sam, aby zobaczyć, w jakim są punkcie. Czy nie czujemy się czasami tak, jakby Bóg się wycofał? Czy nie doświadczasz tego w swoim życiu, jakby Bóg wycofał się, jakby, nie był, jakby był nieobecny, jakbyś go nie doświadczał tak, jak bardzo, jakbyś go chciał? Mówimy wtedy, powinienem powrócić do pierwszej miłości. Czy nie czujemy się czasami tak, jakby Bóg miał zamknięte oczy i zamknięte uszy na to, co się dzieje w naszym życiu? Jakby nie widział naszych problemów, jakby nie słyszał naszego wołania? A chcę ci powiedzieć, że tak się wtedy czuli jego uczniowie. Marcin Luther powiedział, Bóg jest najbliżej wtedy, kiedy wydaje się być najdalej. I to jest prawda. Może wtedy, kiedy wydaje ci się, że Bóg jest daleko, on jest właśnie wtedy najbliżej ciebie. I kocham te słowa tego psalmu, który tutaj w piątek też, też był mocno wyeksponowany przez Ducha Świętego. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. On jest szczególnie blisko osób, które przeżywają coś strasznego w swoim życiu, które mają połamane serca z powodu różnych okoliczności. On jest szczególnie blisko. Pomimo, że Jezus nie reagował od razu, wciąż był w tej samej łodzi, Wciąż był blisko uczniów. I wtedy przystąpili do niego, zbudzili go. Mistrzu, mistrzu, giniemy. A w opisie Marka czytamy, nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Ile razy z naszych ust wydobywała się taka modlitwa. Panie Boże, czy Ty nie widzisz, co się dzieje? Czy naprawdę Cię to nie obchodzi? Było tak? Było tak. Ale po reakcji uczniów następuje reakcja Jezusa. Uczniowie już się nagadali, a teraz, a teraz powstaje Jezus i czytamy tak, że zgromił wiatr i zburzone fale, a one uspokoiły się na nastała cisza. Jezus powstaje i gromi to, z czym uczniowie sobie nie mogli poradzić. Wiecie, i to, co mnie najbardziej w tym wszystkim dziwi, że to nie burza obudziła Jezusa, ale uczniowie. To nie woda, która wlewała się do łodzi, obudziła Jezusa, ale strach wydobywający się z serc uczniów. Pomyślałem tak, że gdybym to ja był w tej łodzi z tymi uczniami, to relacja ewangelistów wyglądałaby w ten sposób. I dopłynęli do brzegu wszyscy oprócz jednego, który umarł ze strachu. I pewnie tak by było. I tutaj możemy, wiecie, doświadczać wielu, wielu rzeczy, które powodują strach w naszych sercach, w naszym życiu. Ale pamiętajcie, że jest ktoś, do kogo w takiej chwili możemy się zwrócić. I to nie nasze problemy, i to nie nasze problemy skłaniają Boga do działania. Nie nasze problemy, ale nasze modlitwy. Przez problemy pobudzamy się do modlitwy. Najwspanialsze modlitwy są wtedy, gdy grunt nam się pod nogami usuwa. Wtedy, gdy nie możemy już wytrzymać, kiedy jesteśmy w doświadczeniach, które powodują straszne napięcia w naszym życiu, wtedy najpiękniejsze modlitwy do Boga zanosimy. Wtedy, wiecie, mamy taką wiarę, żebyśmy chcieli mapę geograficzną zmieniać. Ale czy musi do tego dochodzić? W życiu wielu z nas, myślę, że szaleje teraz taka burza. I wiąże się to ze strachem, z niepokojem, z niepewnością, ze stratami, jakie ponosisz. Być może obawiasz się nawet o własne życie. Ale to dobra okazja, aby Jezus w końcu cię usłyszał. Nie próbuj się ratować własnymi siłami. Kościół to jest miejsce, które ci pomoże. Ludzie, którzy są w Kościele, ci pomogą. Bóg jest razem z tobą, więc On będzie cię wspomagał. Dlatego będziemy się chcieli też modlić dzisiaj. Ale chcę wam powiedzieć, że to, że jesteśmy w drodze z Jezusem, nie gwarantuje nam braku burzy w naszym życiu, ale da gwarancję, że przez tą burzę przejdziemy. Uczniowie po tym przeżyciu zobaczyli w Jezusie kogoś więcej niż tylko nauczyciela. Kogoś więcej niż tylko mistrza. Zobaczyli kogoś, z kim... Warto podróżować nawet w czasie burzy. Zobaczyli Boga, który ma władzę nad całym wszechświatem. I ta historia zakończyła się w ten sposób. I dopłynęli. Wspaniały koniec. Ja myślę, że oni jeszcze bardziej brzegu wypatrywali, jak dobijali właśnie po tym całym wydarzeniu. I czasami w naszym życiu przychodzi burza, abyśmy bardziej wypatrywali drugiego brzegu. Czasami w naszym życiu przychodzi burza, abyśmy bardziej wypatrywali drugiego brzegu. Abyśmy bardziej zatęsknili za miejscem, do którego płyniemy. Trzy lata temu pewnego dnia odbiłem od brzegu z Jezusem jestem w drodze. Burze są, były nieraz, bałem się niejednokrotnie. Czy brakowało mi wiary? Oczywiście, że mi brakowały wiary. Czy byłem z Jezusem? Każdego dnia, w każdej sekundzie. I mam nadzieję, że pewnego dnia dopłynę na drugi brzeg i zobaczę tych, którzy przede mną przebyli już tą podróż, a wśród nich tego, który ich przeprawił. I dzisiaj po raz kolejny możesz pozostać na brzegu, możesz nie wychodzić tutaj do tej modlitwy, możesz pozostać w miejscu i możesz nawet dobrze nam życzyć. Wszystkim tym, którzy zmierzają w dobrym kierunku. Możesz pomachać nam na do widzenia, będąc danym na własne siły. Tylko ile ci tych sił jeszcze wystarczy? Jezus powołuje ci do wspólnej podróży, która może nie będzie łatwa, ale na pewno będzie miała właściwy kierunek. Kierunek, gdzie ostatnim portem będzie port z napisem niebo. Niech Bóg nas z tym błogosławi. A teraz zapraszam grupę muzyczną. Chciałbym, abyśmy się na koniec modlili o siebie nawzajem, abyśmy sobie nawzajem mogli usłużyć. Tytuł dzisiejszego okazania: jak dobry jest Pan. Jeśli odczuwasz dobroć Boga w swoim życiu, albo pragniesz dobroci Boga w swoim życiu, albo jesteś w takim momencie burzy w swoim życiu, i nie wiesz już, co dalej masz robić, dokąd masz iść. Być może cały świat Ci się zawalił. To chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest dzisiaj razem z Tobą, tak jak był wczoraj i tak jak będzie jutro. Ale okoliczności Twojego życia mogą się zmienić. Bóg chce je zmienić. Jeśli Ty będziesz chciał wziąć to, co On ma dla Ciebie przygotowane. Bóg nie jest Bogiem, wiecie, który na siłę Ci coś wsadzi. A masz. Niech Ci się polepszy. Ale polepszy Ci się, kiedy przyjdziesz do Niego i weźmiesz od Niego to, co On ma dla Ciebie. Zapraszam liderów, Chce byśmy dzisiaj modlili się. Wszyscy wspólnie. Zapraszam. Podejdźcie do przodu. Nie będę już więcej mówił. Niech Bóg porusza nasze serca. Niech Bóg porusza nas w modlitwie. Niech Bóg dzisiaj objawia się naszym takim, takim ponadnaturalnym realnością. Niech was Pan Bóg błogosławi.